Aruto Right now Dzień dobry, dzień dobry, a fire dzień dobry, right now dzień dobry, Like a dzień dobry, dzień dobry, dzień fire, jestem przy Tobie. Moje ręce. Lordzie Orochimaru, proszę, wzięć lekarstwo. Co tu pała? Przed chwilą wróciłem, muszę tu posprzątać. Nie zapomnij wziąć leków, dobrze? Przecież te lekarstwa mi nie pomogą, głupku. Zrobiłem je specjalnie dla ciebie. Powinny choć trochę zmniejszyć twój ból. Nic dziwnego, że cierpisz. W końcu za przeciwnika miałeś trzeciego Hokage. Dosyć tej gadaniny. Lepiej mów, czy ją w końcu znalazłeś. Tak. Ślady prowadzą do miasta Tanzaku. Tanzaku... Rozumiem. Ale pamiętaj, należy do legendarnych Sanninów. To nie będzie proste. <laughs> Najlepsze lekarstwo jest zawsze gorzkie. Hmm? Popatrz! Hmm? To ten sam znak. Nie łapię jak, on ma mi pomóc. Na pewno w szkole wiele razy dostawało ci się za brak koncentracji. A jaki to ma związek z tym znakiem? Spójrz na tę kartkę. Hmm? No i? Dobra, a teraz młody, spójrz na nią jeszcze raz. Hmm? O! Co to takiego? Myślę, że nie ma najmniejszego sensu, żebym ci teraz to wyjaśniał. Za pierwszym razem, jak spojrzałeś na kartkę, wodziłeś wzrokiem po całej powierzchni. Zgadza się. A gdzie patrzyłeś za drugim razem? Na znak w środku. Mam rację? A? Gdy człowiek patrzy na pustą kartkę papieru, nie skupia wzroku na konkretnym punkcie, tylko wodzi nim po całej powierzchni ale gdy na kartce będzie kropka, zatrzyma wzrok właśnie na niej. Skoncentruje się na tym małym punkcie, a wraz z koncentracją osiągnie stabilność duchową, dzięki której można wyzwolić w sobie wielką siłę. Mm. Jestem przekonany, że zanim przedziurawiłeś gumową piłkę, usilnie próbowałeś zgromadzić całą swoją czakrę w dłoni. Tak, zgadza się. Kiedy się koncentrujesz zbierasz siłę, ale bez obiektu, na którym możesz skupić wzrok, koncentracja jest trudna, bo to masz ten znak. Posłuchaj, Naruto. Od tej chwili, gdy będziesz kumulował moc w prawej dłoni, koncentruj się wyłącznie na tym znaku. Koncentracja... Dobra! Już wiem o co chodzi! Punkt centralny. Znak liścia. Koncentracja. Coś takiego nie przejdzie. Musi wybuchnąć. Koncentracja Witam. Czy mógłbym prosić pana o pomoc? Racja! To na nic. Myślałem, że już wiem, jak się koncentrować. Posłuchaj, muszę wrócić do miasta po więcej informacji. Co? Przecież dopiero co przyszedłeś. Wybacz, mały, ale nie mam czasu. Hej! To niesprawiedliwe! Nie poświęcisz swojemu uczniowi nawet chwili! Tyle niby dziadu! Puzło! Du! Słaby z ciebie miotacz! Na razie mały. Dam sobie radę bez niego. To jedyna metoda, Naruto. Musisz sam przebyć ten trening. Jesteś w stanie osiągnąć poziom czwartego Hokage, ale musisz to zrobić samodzielnie. Hmm. Nie, nie widziałem jej. Rozumiem. Dziękuję za pomoc. Wiem, o kogo ci chodzi. A? I dokładnie wiem, gdzie ona teraz jest. Drinka, przyjacielu? Heh, może innym razem. Ja już swoje dzisiaj wypiłem, stary. Dzięki tej dane. A, znowu przegrała, prawda? Świetnie. Jej straty były coraz większe, więc poszła szukać szczęścia gdzie indziej. Dokąd? Miasto Tanzaku. Tsunade, legendarny Sannin, jest gdzieś w tych murach. W końcu odzyskam władzę w ramionach. Może i niezły z niej medyk, ale nie będziesz miło wspominał tego spotkania. Spokojna głowa. Siedem, siedem, siedem, siedem, siedem, siedem, siedem, siedem, siedem! Gratulacje! Tym razem szczęście uśmiechnęło się do gracza przy automacie numer 44. Życzymy powodzenia w dalszej grze! Każdy zasługuje na trochę szczęścia. Mam rację. Mam trzy siódemki. Nieźle, panuszu. Całkiem pokażny łup! Chciałbym mieć tyle szczęścia. <śmiech> ho, ho! O, znowu jej się udało! Super! To twój szczęśliwy dzień! Nigdy jeszcze tyle nie wygrałam. Mam złe przeczucia. Wiem co nieco o tej całej tsunade. Sam byłem członkiem służb medycznych. To ona wymyśliła powszechnie dziś stosowaną praktykę, żeby każdy oddział miał w szeregach medyka. Genialne, prawda? To był przełomowy pomysł. Czym jest oddział bojowy bez osoby odpowiedzialnej za opatrywanie ran żołnierzy? Odpowiedź jest jaśniejsza niż ogień w nocy. Lata spędzone na polu walki uczą, jak sobie radzić z okrucieństwami wojny. Gdyby niewiele ofiar, ta metoda nigdy by nie powstała. Człowiek naprawdę docenia wartość danej rzeczy dopiero gdy ją straci. Rewolucyjny pomysł legendarnej Tsunade, jednej z Sanninów, powstał jako rezultat wielu strat w ludziach. Nie jest dobrze. Muszę jeszcze bardziej się skoncentrować. Koncentracja. Koncentracja. Koncentracja. Koncentracja. Koncentracja. Koncentracja. Koncentracja. Koncentruj się na jednym punkcie Podła! Podła! Podła! Podła! Jak mam to zrobić, gdy ciągle widzę tę głupią minę? Założę się, że Tsunade zastanawia się w tej chwili, jak obstawiłby dziraja. Pani Tsunade, proszę zaczekać. Co się dzieje? W pani przypadku taka wygrana to cud. A pani ani trochę się nie cieszy. To miasto. Ha? Coś mi tu nie gra. Pośpiesz się, wyjeżdżamy. Co? Ale to piękne miasto! Chciałabym zobaczyć jeszcze ten stary zamek! Tylko szybko, nie mamy czasu. Ale... Pani Tsunade! Lordzie Orochimaru. Załatwmy w końcu tę sprawę. Nawet jeśli trzeba będzie użyć trochę siły. Muszę to zrobić. Oh, oh, oh, tak bardzo boli, że nie wygeneruje czakry. Jest na granicy wytrzymałości. Nie, nie, nie, nie, powinienem po prostu trochę odpocząć. To nie koniec zajęć! Wy, małe gamonie! Co to ma być? Nie potraficie ani na chwilę się skoncentrować! Z takim podejściem nigdy nie zostaniecie wybitnymi shinobi! Nie zostałem stworzony do siedzenia za biurkiem. Prawda, Akamaru? Mm. Głodny jest Sensei, kiedy skończysz lekcję? Ty, mały... nie denerwuj mnie! Od dziś będziecie zostawać po lekcjach i ćwiczyć koncentrację. A to po co? Za chwilę poznacie technikę wytężania umysłu przekazywaną w wiosce z pokolenia na pokolenie. Skupiając całą uwagę na liściu leżącym na waszym czole, nauczycie się gromadzić czak. Gdy skoncentrujecie się tylko na liściu, nic was nie rozproszy. Kto opanuje sztukę koncentracji, będzie wielkim ninżą. Teraz już wiecie, dlaczego nosimy symbol liścia. Coś tu ściemniasz. Nie zmyśliłeś tej historii, żeby nas zmusić do pracy? Nic nie zmyśliłem! To wszystko prawda! Sama koncentracja chyba nie wystarczy, żeby zostać wielkim ninczą. Każdy głupi wie, że aby nim zostać, trzeba być bardzo silnym. On ma rację. Po co mi to? Na razie, Sensei! Hej, chłopcy, zaczekajcie! Hej, wy mali niewdzięcznicy! Tu chodzi o to samo. Ech. Powinienem był słuchać tego, co mówił nam Iruka-sensei. Ale jestem głupi. Cóż? Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dobra, zaczynamy. Tym razem musi się udać. Koncentracja, koncentracja, koncentracja. Jej! Ten zamek jest rzeczywiście bardzo potężny. Nic dziwnego, że jest opisany w każdym przewodniku. Skończ już te zachwyty. Musimy się stąd wynosić. Ale nie chce pani go dokładnie obejrzeć? Przecież to nic nie kosztuje. Sunadę. Czuję zimny podmuch. Yes, stop! Ah! Ten dzieciak jest wyjątkowy. Czakry było tak dużo, że sparzyło mu dłoń. Znowu mnie zaskoczy. Co ty na to? W końcu wybuchła. Dobra robota. Krok drugi masz już za sobą. Co dalej? Jak wygląda trzeci etap? Wszystko w swoim czasie. Teraz spotkamy się z tsunami. Orocimar. W końcu Cię znalazłem. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europa. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Maciej Wysokiej. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Adam Pluciński, Paweł Szczesny, Grzegorz Grojewski, Joanna Pach, Janusz Witów, Tomasz Łasiak, Łukasz Lewandowski, Modest Kruciński, Robert Kondera, Cezary Kwieciński i inni. Nie mogę się skupić na treningu, gdy idziemy. Daj mi chwilę! Jeśli się nie pośpieszymy, zgubimy ją, a poza tym zaczynasz mnie naprawdę denerwować. Dokąd idziemy? Jeśli jest w mieście, to musimy znaleźć dobry punkt widokowy. Wejdziemy na zamek. Zamek? Jest tam, nie widzisz? Niestety nie widzę. Proszę cię. A? Co, co? Co się stało? W następnym odcinku trudny wybór. Ból w sercu Tsunade.